Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście. Jak zwykle wtorek, jak zwykle przed mikrofonem Filip um, D. Jak zwykle podcast nie tylko dla orów, czyli dzisiaj 10 minut, czerwcowy podcast i ostatnie już wydanie takich nostalgiczno-osobistych wspominek. Czyli dzisiaj poszeleścimy troszeczkę. Tak. Mam przed sobą książkę, bo dzisiaj będzie o książkach. Koniec roku szkolnego kilka dni temu się zakończył. Nie, to inaczej się mówi. Koniec roku roku szkolnego kilka dni temu się odbył. No i cóż, ja do szkoły już nie chodzę, oj, albo może jeszcze i dłużej. Ale pamiętam moją podstawówkę. Chodziłem do dwóch podstawówek, dwudziestka i siedemdziesiątka w Poznaniu. Potem liceum, potem jakieś studia, jedne, drugie. No ale dzisiaj skupmy się na podstawówce i na książkach, które pamiętamy z dzieciństwa. Zatem zapraszam książki Dawidziński i podcast Nie tylko dla orów. Słuchajcie podcast to nie tylko dla orów. Jeśli chodziliście do szkoły, jeśli chodziliście do polskiej szkoły, to na pewno spotkaliście się z książką, którą właśnie mam przed sobą. Książka jest w formacie kwadratowym. Na okładce jest ładna blondynka i ładny piegowaty brunet oraz pies z wiśniową obrożą. Książkę napisał, można by tak powiedzieć, Marian Falski. Jeśli wam coś to mówi, to w większości, którym to coś mówi, Wie, o czym będę dzisiaj rozmawiał, czyli elementarz, -me elementarz. Niedawno całkiem natknąłem się na tą książkę, jakoś mnie tak nostalgicznie natchnęło, i postanowiłem sobie kupić tą książkę. Wszedłem, no oczywiście, wszedłem, oczywiście, na stronę. Allegro i tam wyszukałem bez żadnego problemu. Chyba 24 zł kosztował. Yy, jakieś takie właśnie pieniądze. Reprint elementarza Mariana Falskiego, które pierwsze wydanie ukazało się w 1910 roku. Moje wydanie jest 1974 roku. Yy, troszkę mi się nie chce wierzyć, jak czytałem, że 1910 rok, no bo tramwaje, traktory, pociągi, no tego w 1910 roku nie było, a, a tutaj wszystko jest. Czyli Książka mojego dzieciństwa, jedna jedyna, chociaż zaraz wrócę do drugiej. Szkoła, as, las. No i pierwsze zdania, które, które z tej książki pamiętam. Czyli Ala ma kota, Ala ma Asa, As lubi kota, może tak? Strona 20. Kto to? To Ala i Ola. Ala stoi i Ola stoi. A to lalki Ali i Oli. Lola stoi i Tola stoi. Proste to wszystko było. Nie pamiętam, czy elementarz był do pierwszej klasy, ale mam wrażenie, że tak. Jeśli ktoś tutaj może mi w komentarzach pomóc, to bardzo, bardzo proszę. Ja już tego nie pamiętam 100 tysięcy lat temu. Ta książka była w użyciu, ale muszę wam powiedzieć, że pachnie pachnie nowością, pachnie farbą drukarską pachnie, pachnie po prostu szkołą tak. i cóż, yy, dzieci w polu murzynek bambo w Afryce mieszka czarno ma skórę szk ten nasz koleżka uczy się pilnie przez te aranki ze swojej murzyńskiej pierwszej czytanki tak to było nasi koledzy, to już strona 152 ale pamiętam, pamiętam tą książkę jak yy, czytałem na samym początku i gdzieś to mi w głowie właśnie utknęło żeby wrócić do tego czasu, żeby to wszystko jakoś sobie e, przypomnieć i dlatego gdzieś na Allegro znalazłem książkę właśnie Elementarz Polskiego. Eee, czym się człowiek starszy staje, tym bardziej jakby, mówię o sobie oczywiście, staje się nostalgicznym. Słuchajcie, poszukać, że tylko na Aliu. Ali Nikt jest nim nie bawi, bo szkolony jest. Ola miała kota, lecz Wszyscy bardzo się boimy, to nie u nas To jest Pszczółka Maja, a tu stoi ól. To jest na Tata, co żyje jak król Mógłby być konsulem, gdyby tylko chciał Tata Oli siedzi w ulu, bo za mało braku. Pierwszy elementarz, powiedz czy Jeszcze coś pamiętasz z tamtych dni Kiedy byłeś mały i piękny był świat Dzisiaj jakby trochę żył mi z bladu stąku do to Z 2 Obiec jednej klasy z klasy pierwsze ja mają dobre stopnie i nie uczą się jak murzynek mam boźle mam czarne apryce W szkole i na wakacjach autorką jest Irena słoniska. Ciążka w zasadzie okładka wygląda tak dwudzielnie Opowiadam Wam o układce elementarzu a tutaj na górze mamy go się samoościsie taką Czerwoną kokardą na tym, co wychodzi z głowy, takie z boku. No, na kucyku, a na dole jest narysowany na piasku, to jest chyba to jest chyba papa, bo jest taki mały, niewysoki i ma grzywkę zaczesaną. I takim patykiem na piasku, w zasadzie na piasku plażowym napisane właśnie narysowany jest narysowana jest podobizna. Papy. No i wierszyk, który bardzo pasuje do dzisiejszego podcastu, specjalnie dla Was przygotowałem. Wierszyk nazywa się Mija roczek szkolny. Zatem mała teraz będzie recytacja, powracamy do naszych szkolnych książek. Dzisiaj, jak już mówiłem, elementarz Mariana Falskiego i teraz Ileny Słońskiej w szkole i na wakacjach. To są dwie moje książki mojego dzieciństwa, no i wierszyk, wierszyk, wierszyk. Nadchodzą wakacje, Mija roczek szkolny, będę sobie hasał jak ten konik polny. Odwiedzę najdalsze ustronia pieczary, powitam znajomków i młodych i starych. Będę kosił zboże, gdy nadejdą żniwa, będę w, dni będę w dni upalne w jezioreczku pływał. Lub pójdę do lasu, książeczkę zabiorę i będę ją czytał w cieniu pod jaworem. Wyjadę nad morze albo lepiej w góry i tam wejdę na szczyt, który sięga w chmury. Gdy nadejdzie chwila, by do szkoły wrócić, uczynię to chętnie, bo lubię się uczyć. To jest strona 108, w szkole i na wakacjach. Hmm, tak to wygląda. A to wygląda. A czy pamiętacie drogie dzieci, książki takie na przykład jak Gąska, jak Gąska Balbinka, albo Roga z Doliny Rostoki, albo Rzepka i Ptasie Radio i Akademia Pana Kleksa, to pamiętam była taka gruba książka z takiej grubej tektury miała, miała okładkę, jak i Brzechwa dzieciom też takiej grubej tektury yy, to były takie większe książki. Awantury i wybryki małej małpki fikimiki, albo bromba i inni. Pamiętacie takie książki? Pamiętacie? Hmm. Teraz chyba dzieciaki już nie słuchają tych rzeczy. Teraz dzieci już chyba mają wszystkie interaktywne książki i takie sprawy CD do komputera wsadzają i tak to, tak to wygląda. To co, kończymy dzisiejszy podcast, a na koniec jedna z moich ulubionych bajek. Przygotowuję się, tak mówiąc Wam tutaj na ucho do drugiego podejścia Bajki Mojej Mamy. Pierwsze podejście było chyba ze 100 tysięcy lat temu, jeden z pierwszych podcastów. A teraz pomalutku zbieram materiały Bajki Mojej Mamy, czyli Pora na Telesfora i Zygmunt Kęstowicz i Smok y, Telesfor. Pamiętam, pamiętam i był to naprawdę dobry czas. Zatem dziękuję, 10 minut dzisiaj, króciutko, ale, ale tak dzisiaj mnie naszło. To tyle, dziękuję i Smok, teraz będzie Smok. Słuchajcie, poszukać tu nie tylko na anioł. O, co to za dziwne? mnie nie pila, Ale jaki piękny! Szelest papierku! O, cukierku! Ha, ha. Znowu się będzie objadał. Ale nie myślę tylko o sobie. Mogę przyrządzić coś pysznego dla wszystkich. Dawno już nie słyszeliśmy piosenki o kucharzu. Ale zaraz usłyszę. Jeśli nie chcecie, panowie. Ależ nie, ja chcemy. Telesforze chcemy, prosimy bardzo. Masz oni. nic? W takim razie nie mogę sprawić wam zawodu. Mam nadzieję, że posłuchasz, jak i ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat, gdy dorośniesz. Będziesz jadł dania, jakich nie znał świat. A więc dobrze, nadstaw ucha. No, Teodorku, nadstaw ucha. Ach, już nadstawiam. Zupy. Wywar z do smaku, warszt zem Rosołek skóry, plus pączki i krem Żurek z andrinek, do tego dodatki, Pączki pomadki i celukacki czekoladki, czekoladki. Mm -hmm. Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kuchasz Już za kilkanaście lat z apetytem. Będziesz świadkiem dania, jakich nie znał świat, więc nastawiaj dalej ucha. No, Teodorku, słyszysz? Na drugie. Hel darac jak huk omlet na, na kruk z klop, kotlet, tortowy, do... nie tylko na odzie